Widzimy sobie z Magdaleną Rosińską w Dream Home i postanowiłam wypytać trochę Magdalenę o to, jak to jest z ogrodem w przypadku sprzedaży, wynajmu nieruchomości. Jeżeli chodzi o klientów, każdy się różni. Natomiast nie różni się to między wynajmem czy sprzedażą. Wiadomo, że czy osoba, która będzie wynajmowała ogród, dom z ogrodem, mhm. Czy osoba, która chce kupić dom z ogrodem, każda będzie sprawdzała, jak wygląda ten ogród, w jakim jest stanie. Wynajmujący nie będzie chciał za bardzo inwestować. Nie będzie... Najprawdopodobniej, jeżeli chce wynająć dom z ogrodem, to chciałby popracować trochę w tym ogrodzie, zadbać o trawnik, może posadzić sobie kilka kwiatków, natomiast nie będzie inwestował tak dużo czasu, czy nie będzie dużo pieniędzy chciał inwestować w ogród. Więc ten ogród musi być płatny, musi być zadbany. Im mniej pracy przy tym ogrodzie, prawdopodobnie najlepiej. Jeżeli chodzi o osoby kupujące, to w tej sytuacji już zakładają pewien wkład finansowy w ten ogród. Chcą mieć dom, by móc zajmować się tym ogrodem. I taka jest różnica. A to jesteście w stanie przekonać na przykład no, w momencie, kiedy pracujecie z klientem tak? jesteście w stanie przekonać go do tego, żeby wydał więcej kasy, jeżeli ma ładnie zrobiony obrót. to będzie argument dla niego, żeby trochę więcej... Ja nie przekonuję nikogo mm -hmm. do, do tego, co ma kupić. Mm -hmm. To są decyzje naprawdę każdej osoby indywidualne. Po prostu jeżeli ktoś wejdzie, mm -hmm. zakocha się w miejscu. To sam zdecyduje, czy chcę sobie poprawiać, czy chcę mhm. yy, mieć koszty. Gdybym mi była sprzedającym, i co byś mi doradziła? Mam ogród, tak? On jest zupełnie, yy, no jest powiedzmy, w takim stanie średnim. Czy ja mam ten ogród picować? Na, na potrzeby sprzedaży, chcę sprzedać swoją nieruchomość. Czy ja mam ten podpicować, czy ja chcę zostawić tak, jak jest? Musisz przygotować każdą mhm. nieruchomość. Dom, ogród musisz przygotować do sprzedania. Jeżeli yy, chcesz osiągnąć odpowiednią cenę za nieruchomość, mm -hmm. jeżeli chcesz, żeby ta transakcja odbyła się w, stosunkowo szybko, to trzeba nieruchomość przygotować. I w tym również jest ogród, bo on jest mm -hmm. integralną częścią domu. Przez okno patrzymy na ogród, wychodzimy na taras, wchodzimy w ogród. Więc ten ogród musi być przygotowany. czyli posprzątane, usunięte wszystkie zbędne elementy, usunięte wszystkie niedoróbki, czy jakieś tam uszkodzone technicznie, nie wiem, no, mhm. dziury w płocie, kosiarka z środku, środka trawnika powinna zniknąć. Wszystko ma być posprzątane, przygotowane. Czy jakieś śmieci, liście, tak zagrażające? Śmieci, to... liście, dokładnie. Mhm. No, <śmiech> każdy wyjdzie na ten ogród, żeby go obejrzeć, mhm. przespacerować się. No, nie fajnie by było, żeby wpadł w jakąś dziurę, zrobił sobie krzywdę, tak? A powiedz mi, jak to jest z wielkością ogrodu? Czy są w ogóle jakieś tendencje, czy w ogóle można wyłapać w takim rynku nieruchomości? Czy ludzie szukają generalnie, na przykład tutaj, no, to jest specyficzna nasza okolica, Warszawa i okolice, tak? Ludzie szukają. Bardziej dużych, czy małych ogrodów, jak to, jest, jak to jest... Proporcjonalnych. Proporcjonalnych do... Jeżeli hmm. ktoś kupuje segment, to nie zależy mu na tym, żeby ten segment miał ogródek 200 metrowy, bo to, to nie o to chodzi. Hmm. Natomiast, jeżeli ktoś kupuje dom wolnostojący, no to fajnie, żeby była przestrzeń dookoła domu. Żeby już ten dom był wolnostojący, czyli żeby no nie stykał się bezpośrednio z kolejnym sąsiadem. Hmm. Natomiast chodzi po prostu o proporcje. Jeżeli dom zajmuje większość działki, no to trochę też nie ma, nie ma gdzie wyjść, nie ma gdzie tej nie wiem, przy piaskownicy czy huśtawki postawić. A jeżeli mamy dom, to zazwyczaj jest tak, że myślimy o takich rzeczach. Myślimy o tym, żeby mogli przyjść nasi znajomi, żeby przygotować grilla. Miejsce musi być na tego grilla. Ono nie może stać w salonie, więc tutaj ma być proporcjonalne. A powiedz mi, miałeś jakieś takie zlecenia, na przykład, żeby ten ogród był ważny, albo na przykład jego parametry jakieś były ważne? Czy ktoś ci powiedział, że mają, ja muszę kupić dom, żeby w ogrodzie były brzozy. Nie. Nie ma takiej. Natomiast nie, brzozy nie, natomiast bardzo często są minimum 500 metrów, czy minimum 1000 metrów działki, bądź mm -hmm. już powiedziane jest bezpośrednio, że samego ogrodu minimum 500 metrów musi być. Także e, jeżeli ktoś decyduje się na zakup takiego domu, który zakłada, że będzie na dłużej, nie jest to segment, bo tutaj jeżeli chodzi o segmenty, to to jest takie coś, ten ogród to jest taki przyjemny dodatek do tego mieszkania, większy, taras, nie? większy nie? taras, dokładnie. Natomiast jeżeli ktoś się decyduje na kupno ogrodu, y, domu, mm -hmm bliźniaka, to decyduje się też pod takim kątem, że już ten ogród ma spełniać jego wszystkie oczekiwania. Jeżeli ktoś dużo czasu poświęca na spotkania towarzyskie w ogrodzie, czy dzieciaki ma, które chciałyby się tam bawić, no to wtedy już będą te parametry bardzo tak szczegółowo powiedziane, Także minimum 500 metrów, Dodatkowo, fajnie by było, żeby nie było za dużych drzew liściastych, no bo trzeba liście sprzątać, bez Znaczy Ja też się często właśnie narzekaniem na liście spotykam, to jest też takie bardzo popularne, że z jednej strony chcemy bardzo rośnie liściasty, bo nam się podobają, a z drugiej strony narzekamy na te liście, że je trzeba grabić, ale myślę sobie, że takie, no naprawdę no musi być stara działka i starać trzeba, żeby te liście były problemy. To zależy wszystko znowu od okolicy, w której kupujemy. Są działki ze starodrzewiem i bardzo często słyszę, że fajnie by było, gdyby było na działce starodrzew. Nie przeszkadzałoby ludziom zacienienie? No więc właśnie to jest tak, że jak pojadą i zobaczą, no to wtedy się okazuje, czy na pewno jest to, o czym myśleli. Moi klienci najczęściej są to osoby, które yy, chcą sobie założyć jakiś fragmencik swojego ogródka często chcieliby mieć na swojej działce fragment taki poświęcony na warzywnik albo małą szklarenkę, gdzie będą mieli swoje pomidory. Mm -hmm. I to są ludzie, którzy też patrzą pod takim kątem zdrowego trybu życia. Oni potrzebują trochę większą wtedy działkę. Zdrowe mm -hmm. jedzenie, bo to wiadomo, że te, te warzywa z własnego grudka są naturalne. I takie osoby będą już patrzyły właśnie pod kątem tego, żeby ta działka była większa, ale ona nie może być zapchana, tak? bo yy, myślę, że też musimy porozmawiać o tym, jak, ta, jak tą działkę mm. mamy przygotować do tej sprzedaży. Tak. To jest I ważne. do sprzedaży, jeżeli szykujemy, to w, należałoby ją uprzątnąć. Uprzątnięcie działki to nie jest tylko pozamiatanie liści czy to, co powiedziałam, naprawy mm. takich róg, różnych technicznych y, y, uszkodzeń. Mm -hmm. To jest też zastanowienie się. Jeżeli my kochamy ten ogród, on ma 100 tysięcy różnych krzaczków, drzewek, skalniaczków, no. e, krasnoludków. krasnoludków... Bocianków i tak Wszystkiego! Tak, to trzeba się zastanowić, jeżeli ktoś przyjdzie, nowych, to tego ten ogród no powiedzmy przejmie, tak? Co on zobaczy? Czy on zobaczy tłok, ścisk, brak przestrzeni? Czy, czy się zakocha w takim miejscu? No. Myślę, że w większości przypadków, jeżeli ktoś będzie kupował ogród, to będzie chciał go po swojemu zrobić, więc on musi zobaczyć przestrzeń, na której ten, ten swój ogród będzie urządzał. Czyli ona musi być jakoś tak najmniej, jak w miarę mało nacechowana, tak osobi osobi osobistym. akcentami. Tak. W ogóle. Home staging, którym... No właśnie, zmierzmy do nasza, tego, bo tak, mnie to bardzo interesuje, intryguje, ciekawe. Nasza firma zajmuje się również przygotowywaniem mhm. nieruchomości do sprzedaży czy do wynajmu, czyli to jest tak zwana usługa homestagingu. I to jest usługa, która w przeciwieństwie do projektowania wnętrz, projektowania ogrodów, ma za zadanie odpersonalizowanie przestrzeni. Czyli... Jeżeli zaprosimy projektanta w wnętrze, by nam urządził mieszkanie, to on będzie robił to dla nas. I każda, każdy element wnętrza bądź ogrodu będzie dopasowany do naszego stylu życia. A jeżeli chodzi o home staging, on ma za zadanie uporządkowanie tej przestrzeni, wskazanie potencjału tej przestrzeni. Nieważne, czy to wnętrze, czy to jest ogród, ma zasugerować, co można robić w, w tym miejscu. Tak? Czy, czyli na przykład tutaj będziemy mieli ławeczkę, gdzie będziemy mogli odpocząć, tutaj będzie piaskownica dla dziecka, w domu pokazujemy, gdzie jest jadalnia, sypialnia itd., tak, mm -hmm. tak, żeby osoba, która przyjdzie, wiedziała, co może z tą przestrzenią zrobić. So, czyli garden staging. Garden staging jeszcze zabiera nasze przyzwyczajenia, nasz sposób użytkowania. I zostawia tylko przestrzeń do wyobraźni, do użytkowania wyobraźni kupującego. Ewentualnie z jakimiś pewnie tam takimi małymi podpowiedziami, w którym kierunku tak. możesz tak dokładnie się o to chodzi. Prze, rozwinąć. Dokładnie z, tak. I teraz słuchaj, no to teraz Cię podpytam tak już bardziej konkretnie. Gdybyś miała klienta, no ja bym była właśnie Twoim klientem z ogrodem i ja bym poprosiła Cię o taką usługę homestagingu i załóżmy, że ja mam taras, badan, no, o dom, taras, ogród. Wchodzisz do mnie i jakie są Twoje... Oczywiście ja wiem, że to zależy od tego, co zostajesz, tak? Dokładnie. Ale jakby y... na co pierwsze patrzysz? Na pewno musimy uporządkować przestrzeń. Usunąć wszystkie zbędne rzeczy, które są w tej przestrzeni. A pocieka, Jeżeli o ogrodzie zapomnie, i tarasie, A słuchaj, przychodzisz i jest pusto. No po prostu klepisko nie ma ogrodu. Przychodzisz goła ziemia. No, no bo nie wiem, kupił. Trzeba ta pomieszkał nie zdążył zrobić. Jest po prostu no klepisko. No to posprzątaj ale to klepisko i ok. Blisko, czy, jednak, czy wsadzamy parę tam krzaczków, żeby to jednak Nie, było tak, to nie ma sensu, bo popręcić. zanim sprzedamy, to nie wiadomo, czy te krzaczki to mm -hmm. nie umrą, nie zginą. Mm -hmm. Myślę, że na siłę nie ma niczego mm -hmm. sensu wsadzać. Mm -hmm. Nie, to, to, to nie o to chodzi, żeby Szkoda posadzić drzewka. Po drzewka środki, i, środki. I, i, tak, dokładnie. Posprzątajmy to. Mm -hmm. Czy nie wiesz, wykładźmy chwasty, tak? Które tam... Zróbmy, yy, no bo wiadomo, różne są domy, różne mają wejścia zróbmy fajne wejście mm -hmm. do tego domu. Mm -hmm. Tak, żeby ktoś, kto przyjdzie, miał takie przyjemne... No... Ogród, działka jest pierwszym elementem, z którym się stykamy. Przy sprzedaży, czy wynajmie, to pierwsze wrażenie jest tylko raz i jest ono najważniejsze. Jak się poczujemy, tak? Później... Będziemy wspominać to miejsce, i no, albo wrócimy, albo nie. Ten, Więc to ogród, nie? I to jest pierwsze tak. parę sekund w i coś tam się w głowie. I tak samo jest z domem. Pierwsze, co widzimy, to jest ogród. Ten z przodu. Czyli jeżeli zobaczymy na ganku sympatycznie wyglądający jakiś element, czy piękne kwiaty, czy jakiś krzaczek koło ganku, nieważne, co by tu nie było, ale to będzie zadbane. Estetyczne, świeże. No, na, chyba największym horrorem to są takie połamane kwiaty, w, w zeschnięte czy podnite. Albo zeszłoroczna Zdawiala, choinka. Czyli pierwsze wrażenie. Mhm. Przygotowujemy widok ten pierwszy, który albo zachęci kupującego, albo niestety zniechęci. Sprzątamy obejście, sprzątamy danek. Mhm. A powiedz mi, co zielenią w środku? Znaczy, Zieleń w środku. Bo to się jest w różnym stanie... Znaczy zawsze e, trzeba usunąć to, co jest obumarłe, to, co jest e, zaschnięte, to, co jest e, no, nie jest estetyczne. Trzeba nie wyczyścić, trzeba otworzyć, prawda? One Dokładnie. Tylko powiem tak, jeżeli się mamy gdzie wyprowadzić z tymi roślinami domowymi, to wyprowadźmy się z nim. Do znajomych. Tak, znaczy W zasadzie można powiedzieć, że lepiej zabrać wszystkie. Lepiej zabrać I postawić storczyka na przykład jednego ładnego, kupionego. Czy to malu. będzie bambus, czy storczyk, to to nie ma znaczenia. Fajnie jest, kiedy jest coś pięknego, coś takiego pojedynczego. Horrorem dla mnie to są. Yy duże ilości doniczek postawione na parapecie. Mhm. Każdy, każda doniczka jest z innej parafii, każdy kwiatek jest inny. Nawet nie zawsze one się kochają koło siebie. To wszystko jest jeszcze za firanką. Mhm. Przy, y, no bo tak rozmawiamy bardziej o domu i o, mhm. o ogrodzie. Ale też y, zieleń jest w domu no, i właśnie. zieleń może być na tarasie, na balkonie. Ale jeżeli ta zieleń jeszcze zagradza dostęp do balkonu, to zaczyna być to ogromny problem. Nie, no my sobie to hodujemy, dla nas jest to chluba, jest to coś pięknego. Natomiast y, problem zaczyna się, kiedy ta roślina przeszkadza oglądającemu wejść, zobaczyć mieszkanie, wejść na taras, wejść na balkon. Poza tym. Jeżeli przyjdzie na przykład rodzina z dziećmi, niech to będzie dwójka maluchów 3-4 letnich, którzy, których nie trzyma się za rączkę, tylko oni będą biegali i natkną się w drodze na balkon na tego ogromnego kaktusa, no w tej sytuacji myślę, że niczego nie sprzedamy. Fajnie jest kupić kwiaty nawet cięte i po o. prostu je postawić na wazonie. Niech one będą miłym akcentem, takim... E... To jest taki uchwyt w stronę osoby, która będzie oglądała to mieszkanie. Zobaczy, że coś przygotowaliśmy, tak? Posprzątaliśmy, postawiliśmy ładne, świeże kwiaty. Myślę, że taka prezentacja jest najprostsza. Hmm. Powiedz mi teraz jeszcze, tak już zbliżając się do końca, jak to byś oceniła, bo tak ja coraz drążę w tym temacie, jaki ma wpływ, czy to się da już jakoś w ogóle zmierzyć, ocenić ogród na wartość nieruchomości? Na wartość? Czy to, się, czy to jest jakoś w ogóle mierzalne? Czy to jest jakoś według Ciebie? Czy to w ogóle ma? Znaczy, czy to jest istotnym atutem, istotną składową wartości wyceny jakby nieruchomości. Co wyceniam? W ogóle wiesz, co się wycenia? Czy wycenia sam dom, czy ogród też jest podstawą do wyceny nieruchomości? Znaczy, jeżeli mówisz o ogrodzie jako o roślinach, Mówię ogrodzie, to nie. jako o przestrzeni, tak? No, jako hmm? przestrzeń, no to yy, czyli chodzi na o cenę czy partosz, to jest metraż działki Czyli, czyli sam, o, to jak jest ta działka urządzona, to jeszcze według Ciebie nie ma, nie ma przełożenia. Urządzenie działki wpłynie na to, że yy, transakcja będzie szybsza, Mhm. E, negocjacje cenowe mogą być wtedy nieco mniejsze. Mhm. Natomiast e, samo urządzenie ogrodu nie wpłynie na to, żeby w sposób wyraźny podwyższyć cenę. No chyba, że mówimy o ogromnych e, rezydencjach, no, które to mają... Mieszowa już, kwestia. Tak. Dokładnie to już jest taki ekskluzywny produkt i tam musi być wszystko. Czyli i piękny, zadbany ogród i E, tysiące metrów kwadratowych samego ogrodu poza m, przestrzenią zabudowy, tak, mm -hmm. to jest co innego. Natomiast jeżeli rozmawiamy o takim standardowym e, zakupie nieruchomości to na cenę składa się wielkość działki, mm -hmm. wielkość domu, no bo to są rzeczy, które są przeliczeniowe, na, e, do przeliczenia, mm -hmm. tak. Wiemy, ile kosztuje metr kwadratowy działki yes. w Józefosławiu mm -hmm. i na tej podstawie możemy coś sobie obliczyć. Natomiast garden staging, home staging podkreśli war walory nieruchomości i w związku z powyższym może przyspieszyć, nie może, przyspiesza sprzedaż. Mm -hmm. Oczywiście. Przy zachowaniu też realnej ceny. No wiesz, w momencie, kiedy szybciej to sprzedamy, jakby, no bo właśnie. To, e, to już jest to, to dla nas zysk. zysk ta, dlatego, że momencie, jeżeli my. mamy dom, który musimy Dokładnie. utrzymywać, wiadomo, że nie będziemy, yy, no będzie musiał być ogrzewany przez cały no rok. Jeżeli sprzedaż trwa 2-3 lata, to jest to duża strata finansowa. Tak, to, myślę, tak. to jest utrzymanie miesięczne domu. W zależności od tego, jaki to by nie był dom, to to niech będzie, nie wiem, 500 zł miesięcznie, czy tam, nie wiem, 300 zł, to można sobie spokojnie plus, przeliczyć. Plus jeszcze czas, który musimy poświęcić na oglądanie tego domu, bo do tego do dokonać musimy, ewentualnie czegoś ochrona, bo ewentualnie płacimy, prawda, bo przecież płacimy takie, takie rzeczy, no jeżeli dom... A poza tym ma. jesteśmy cały czas uwiązani do jednej transakcji, która nie ma szans się ją odbyć. Dokładnie. W momencie, kiedy mhm. przygotujemy nieruchomość, zdecydujemy się na to, że sprzedajemy ją teraz, że wystawiamy ją po to, żeby ją sprzedać, a nie sprzedawać przez najbliższe 3 lata, mm -hmm. to to jest dla nas zysk czasu, a jednocześnie z tej sytuacji Super. finansowej. Mm -hmm. no to, jest fajna, to jest fajna taka puenta, nie? Myślę, że dla nas, yy, dla tej naszej rozmowy, że to jest to, czego ja szukałam, takiego yy, E, takiej mm, wiedzy, właśnie jeżeli chodzi o, o tą wartość ogrodu, bo jak mówię, są pewne jakieś tam badania gdzieś tam w internecie, tak, że tam o ile się tam podnosi wartość. Się... Ja jakoś tak nie bardzo chwytam, bo to tam jest takie mierzalne. Znaczy, przede wszystkim są to badania, które są robione mm, przez firmy amerykańskie albo firmy, które w jakiś sposób chcą za, zaproponować nam swoje produkty? Mm -hmm. Ja nie potrafię powiedzieć, czy to będzie, tak jak jest w tych statystykach napisane, 10% wartości Wiesz, nieruchomości, więcej czy 20%. Ja nie tak? wiemy, jak oni te badania zrobili. Tak? Natomiast umówmy się, dla nas najważniejsze jest to, żeby produkt był sprzedawalny mhm. i żeby znaleźć taki, takie, w taki sposób przygotować, żeby to niedużo nas kosztowało to przygotowanie, a jednocześnie, żeby... Całą nieruchomość trzeba zachwycić, tak? Zachwycić kogoś, oczarować, jak ktoś będzie wchodził, żeby chciał tu zostać. Niech to będzie tajemniczy ogród, czy niech to będzie nowoczesny trawnik z miejscem do grybowania i altanką. Nieważne, ale trzeba te atuty znaleźć. Takie atuty no, no, osoby doświadczone szybciej znajdą i osoby bezstronne, jakby niezwiązane jakby z nieruchomością, to szybciej znajdą takie. No i pokażą. Dobre, to dziękuję Ci serdecznie za wszystko, co mi opowiedziałeś dzisiaj. W każdym bądź razie Garden Staging daje mi mocno do myślenia. I to jest takie, dla mnie to jest takie fajne, to jest taka dziedzina. Hmm, taka podkręcanie ogrodu... A nie wiem, czy podkręcanie to jest... Podkręcanie nie wiem, ale myślę, że to jest przygotowanie po prostu. Hmm. Przygotowanie miejsca. A Dzisiaj się dokolepowuję, bo ja teraz chcę podkręcać, a, a to zupełnie się już hamuje, bo, bo to nie jest podkręcanie, bo to jest, jak Ty powiedziałaś ładnie na początku, że to jest... Odpersonalizowanie. Odpersonalizowanie. A, i, i, i to sobie zapamiętajmy. Także <grym> <grym> dziękujemy Wam, dziękujemy. Ja też, no, dziękuję za, ja za rozmowę. Tak, ja Was zapraszam do e, Dream Homeu, e, do Piaseczna. Do i mysiadła, na, do, przepraszam. <grym> do, do mysiadła e, Okolicy Piaseczna i oczywiście na Facebooka e, Dream Homeowego i, i na Waszą stronę tak, internetową. Internetową. Dziękujemy Wam, pozdrawiamy i życzymy owocnego home garden stagingu i wszelkich innych działań. Dokładnie, do widzenia. Do widzenia.